W dzisiejszym płytowym Trybunale Dwójki rozbrzmiewa Harmoni Messe dur. Józefa Hajdna. Jesteśmy w rundzie drugiej. Gloria, Grecias Agimus od fragmentu w tempie Allegretto i dwie kolejne interpretacje. Piątka przed chwilą i czwórka. Alku. Szukamy zawsze w Trybunale najlepszego wykonania, a chciałoby się znaleźć idealne. I myślę, że na to idealne po wysłuchaniu tych nagrań yy, możemy Pewnie zastanawiać się, czy nie przyjdzie nam jeszcze zaczekać, bo może ono jeszcze nie powstało. Jeśli idzie o czwórkę, takie zawieszone tempo. Piotr mówił, że nie zawsze musi być historycznie poinformowane. No tutaj nie jest yy, zdecydowanie. I ja szukam innego słowa, ale to się ciśnie na usta, że solistki prowadzą taką walkę z materią w tym nagraniu. I to w mszy, która chciałoby się by gdzieś nas... Yy, prowadziła ku niebu, po prostu może troszkę e, przeszkadzać. Zresztą dość po podobne wrażenie miałem takiego betowenowskiego etosu walki w głosach żeńskich w nagraniu e, numer piąty, więc e, no, na pewno wybierzemy najlepsze z tych nagrań, które mamy tutaj, ale myślę, że będziemy gdzieś śnić i marzyć o jeszcze jakimś nowym. Krzysztofie? Mam w sumie podobne wrażenia, jeżeli chodzi o nagranie numer cztery. Dosyć spokojne tempo, ale udało im się mimo wszystko utrzymać wewnętrzną taneczność, co jest bardzo trudne w wolnym tempie, więc tutaj to jest naprawdę duży, duży plus. Jeżeli chodzi o alt, bardzo romantyczny zaśpiew. Czuć było, że stara się podejść jakby bardzo klasycznie do tematu, ale bez jakiegoś wybitnego sukcesu. Sopran. Uf to jakby czasami naprawdę trzeba pomyśleć kogo się obsadza na jaką rolę bo ja mam wrażenie że ona w ogóle nie miała komfortu jakby w, w śpiewaniu tej partii bardzo duża bardzo szybka gęsta wibracja w ogóle uniemożliwia dla mnie zrozumienie tekstu kontekstu słownego kontekstu frazy w ogóle myśli muzycznej ale za to tenor i bas bardzo ładnie szczególnie bas bardzo piękne bardzo piękne legato jeżeli chodzi o numer 5 nagranie Niby szybsze tempo, ale z drugiej strony było coś w tym dosyć twardego, surowego i zmilitaryzowanego. Zabrakło jakiejś takiej czułości w tym nagraniu. Bardzo ładne z kolei jest frazowanie tutaj wśród solistów. Właściwie każdy, oczywiście każdy ma mankamenty i można by się było czepiać, ale to jest właściwie chyba takie to nagranie, które teraz zwróciło moją uwagę, że ja rzeczywiście mam świadomość, że wiem o czym soliści śpiewają i co chcą przekazać. Każdy z nich tak ładnie traktował swoją partię solową z taką dozą elegancji, że ja to kupuję. I bardzo ładny dialog z orkiestrą. Panie Piotrze. O to dobrze. Miło było usłyszeć od, od Krzysia te Dobre słowo o numer 5, bo w poprzedniej rundzie panowie nie byli zachwyceni, a mi się podoba na nagranie 5. Ono jest, ono jest wyważone, ono nie ma może strzelistych łuków i nie wiadomo jakich fajerwerków, ale ono, ono jest ładne, jest gustowne. Czasami jak nic nie przeszkadza, to już jest bardzo dużo, naprawdę, w, w niektórych nagraniach. Miałem wrażenie, że soliści nie są specjalistami od muzyki dawnej, ale bardzo dobrze realizują styl dawnej, klasyczny, jakby, no, bo w tym kierunku idziemy. Włoska, łacina, więc może Anglicy. Basmit się tutaj okazał już niewystarczające. Tak jak mi się w Kirie podobał, tak tutaj nie przystał do, do, do kolegów. W czwórce, tak jak według mnie w trójce w nagraniu, to są faktycznie soliści, którzy się specjalizują w, w, w dawnej muzyce i tak do, do tego klasycznego rytuaru podeszli. No tak, w twórce to są, to są liści nie z, tej, nie z tej bajki. No to, to, tam, to oni pokazali ekspresję, która się kompletnie w tej muzyce nie mieści i, i oni się nie mieścili. No, tam to była operowa scena, operowa orkiestra, yy, w, tutaj użyję y, przymiotnika operowy w tym y, złym znaczeniu. Chociaż nie ja wiem, czy w złym, po prostu nie, nie na miejscu, no, nie, nie do tego i nie do tak, no, za dużo wibracji, nie. Ale Haydn też pisał opery. <laughs> I też nie należy ich tak śpiewać. No dobrze, dobrze, dobrze. Dobrnęliśmy do końca rundy drugiej. Pożegnamy jedno nagranie. Które? Cztery. Cztery. Cztery. Czwórka. Ależ nudna jednomyślność. Czwórka. Ale orkiestra ładnie. Czwórka. Czwórka, tak. To skoro tak jednomyślnie wskazaliście, to teraz jednomyślnie powiedzcie mi, kto ukrywał się pod czwórką. Ja dodam, ja że to nagranie koncertowe, które na płycie ukazało się w roku 2017, ale rejestracja pochodziła z 7 października 2008 roku. To od sopranu, który Krzyśkowi się tak bardzo podobał. Malin Hartelius, kontralt Judith Schmidt, tenor Christian Elsner i bas Franz Josef Zelik. Chór i Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego całość poprowadził Maris Jansons. Nagranie BR Classic rok 2017. To była nasza czwórka, czyli tak jak mówiliście, to są artyści, którzy wykonują bardzo różną muzykę na potrzebowanie radiowe i nie tylko przecież. Zatem jesteśmy w rundzie trzeciej. Benediktus i Hosanna w trzech interpretacjach poproszę o nagranie numer jeden. i Hosanna z harmonimes Bedur Józefa Hajdna w naszym nagraniu numer jeden i poproszę o interpretację numer trzy. Benediktus w tempie Allegro Molto i Osanna w tempie Allegro z mszy Bedur 14. Józefa Hajdna w naszym nagraniu numer 3 i pozostała jeszcze piątka. i Hosanna z harmoni Messe Bedur Józefa Hajdna. Trzy interpretacje. Rozpoczęliśmy od jedynki, następnie zabrzmiała trójka i przed chwilą y, piątka. Panie Piotrze, był pan jakoś poruszony przy okazji tej piątki? Bo ja czekam na ten Benedikt, ja go bardzo lubię, on jest wyjątkowy. Tam... To jest przebój. Tak, absolutnie. No. To jest, no jest benediktus który w końcu nie jest taki... Czasami ten Benediktusy w mszach są takie w sposób rozmodlony, mdławe. Takie, tak jakby po podchodzi do tego, no tak, no, błogosławiony, i, i tak, a tu jest a tu jest, frajda, a tu jest no, to, co, to, co Hań miał na koniec. On kończył żywot z takim pozytywnym przesłaniem radości i wiary w Boga. To jest, to jest ładne i to jest w tym, w tym Benediktusie tutaj jest niezwykle obecne i to takie dynamiczne przejście w, w osanne lubię tę, tę część. Także w tych wersjach, które zostały nam? Tak, chociaż w różny, w różny sposób i będę miał problem, żeby wybrać, wybrać najsłabsze. W pierwszym miałem wrażenie, że śpiewacy nie mają żadnego problemu ani z tempem, ani z, z, z niczym. Trzlicznie delikatny sopran, opanowani soliści, tak jakby nic, tam, nic nie sprawiało im, im problemu. Bardzo to było dobre w punkt. W trójce nieduży, bardzo dobry chór blisko nagrany, co już jest wymagające dla, dla zespołu wokalnego i niemiecka łacina, jest duża precyzja, a z kolei soliści, którzy mają problem z, a to z kontrolą wibracji, a to z załapaniem się czasami na niektóre rzeczy, miałem wrażenie, że tak, tak, ale tutaj zrobił na mnie lepsze wrażenie w, w chór w trójce niż soliści. Ja jestem odważny tutaj w, w audycji i powiem, że może kontratenor na Alcie, ale nie wiem, nie jestem pewien. Numer 5. Myślałem, że chłopcy w chórze, a teraz słyszałem z kolei takie żeńskie, natomiast bardzo kulturalnie poprowadzone głosy, głos sopranowo, sopranowy i altowy. Z dużą kontrolą i barwy, i wolumenu, więc jest to niezwykle stylowe. Włoska, łacina, fajni soliści. To nie jest wyjątkowe faktycznie nagranie. Tam nic nie wystaje i nie, nie zachwyca, ale ono jest satysfakcjonujące. Mhm. Zacznę od jedynki. Mhm. Generalnie granie bardzo, bardzo, bardzo sprytne. Super energia, bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o fragmenty bardzo takie, że tak powiem, brylantowe do wchodzących w długie nuty tenutowe Niezwykła dbałość właśnie o nagłe zmiany jakby w formowaniu w ogóle koloru, formowaniu przestrzeni to jeżeli chodzi o orkiestrę, bardzo mi się podobało. Chór dla mnie fantastyczny, niesamowita lekkość, niesamowita dbałość o współgłoski, o wymowę. Wszystkie krescenta w pionie, tam nic nie uciekało w horyzont. Bardzo, bardzo fajne brzmienie. Soliści nie byli na pierwszym planie, co mi się podobało i rzeczywiście wrażenie było takie, że oni wiedzą, że nie są gwiazdami tego performance'u. Że jakby to jest jedna wielka, duża, spójna całość i mieli takie fajne śpiewanie w pozytywnym sensie, w zniecierpliwione. I to rzeczywiście było wewnętrznie bardzo bardzo rozedrgane. I to, co jeszcze zwróciło szczególną moją uwagę, świetnie prowadzące instrumenty basowe w orkiestrze naprawdę mieli tą lekką taką wyprzedniość, która wszystko to napędzała. Jeżeli chodzi o nagranie numer 3, wydawało mi się, że pojedyncze instrumenty czasami wychodziły na wierzch. Miejscami było to ładne, miejscami to nie było ładne, dlatego że brakowało wtedy spójności kolorystycznej. Chór bardzo piano, ale też zabrakło mi trochę esencji w ich głosach i czasem dosłownie w paru miejscach zdało się słyszeć y, jakąś taką surowość, która y, zaczęła się y, y, wybijać. Y, dosyć dla mnie było mało wykończeń frazy w chórze. Na plus świetne sopranowe góry kryte. Bardzo mi się podobały. Jeżeli chodzi o nagranie numer 5, fajna dynamika, bardzo dobry chór, świetny blend, świetne brzmienie i tutaj nawet jeżeli nie brzmienie, to chodzi o proporcje, że rzeczywiście w wysokich rejestrach sopranowych te soprany były ukryte i to było fajne, bo całe brzmienie zaczynało się od basów, dźwięczne były bardzo środki, a wysokie alikwoty, tak jak często się zdarza w chórze, że jak wchodzą soprany w wysokie teziturze, to jest Armageddon, to tutaj to zostało absolutnie wszystko ukryte. Bardzo dobrze zebrani soliści, bardzo spójne brzmienie, chciałoby się oczywiście więcej prostego trochę dźwięku, ale bardzo artystyczna narracja, naprawdę świadome prowadzenie i chyba najfajniejsza Hosanna, jeżeli chodzi w ogóle o, o tempo, o lekkość i również o energetykę, więc piątka dla mnie chyba najbardziej się podoba. Mhm. I Alek. Byłby kłopot jak mielibyśmy wybierać tylko na podstawie tej jednej rundy naszych finalistów, ale pewnie zajrzymy w notatki. Jeśli idzie o jedynkę to pełne żaru to wykonanie, bardzo rytmiczne i bardzo mi się też podobało, to w jaki sposób to jest niesamowity efekt y, zamierzony przez Haydna, ale tutaj wspaniale zrealizowany, jak zmienia się barwa całego zespołu, kiedy od Benediktus przechodzimy do y, Hosanna. Y, zupełnie inna przestrzeń nagraniowa w nagraniu numer y, trzeci, też bardzo taneczny i też porywająco. A to, co podobało mi się niezwykle w piątce, przepiękny chór i... Wykonanie pełne radości, takie pełne właśnie żaru i, i szczęśliwej radości i być może takiego pogodzenia ze światem, które było udziałem Haydna pod koniec jego życia, ale takiego ekstatycznie szczęśliwego, więc to coś bardzo pięknego. Trzy nagrania pojawiły się w trzeciej rundzie, to są już te trzy najlepsze interpretacje, a zatem dziś na miejscu trzecim w Trybunale Dwójki znajdzie się nagranie numer? 3. Trzy. Ja bym wytłumaczył się ze swojego wyboru, zanim podam numerek. Po pierwszej rundzie jeszcze to nie było dla mnie tak czytelne, ale po drugiej, w pierwszym nagraniu zachwycił mnie tenor, a ja bardzo lubię głosy męskie. Zarówno tenorowe, jak i basowe, więc chciałbym, żeby to nagranie weszło do finału. W rundzie trzeciej zachwyciła mnie ekstatyczna radość w chórze w nagraniu numer 5, więc dałbym trzecie miejsce nagraniu numer 3. I co na to Piotr? To ja na szczęście nie muszę głosować, tak? Nie, musisz, bo wszystko tutaj zostaje a, Ale możesz m. wyrazić no się poprzez swój, swój głos Nie, ale na szczęście to nie będzie decydujące Więc ja mogę powiedzieć, och, nie wiem <Gry» <gry <Kol News> I, I tak będzie runda rozstrzygnięta, bardzo dobrze Dla mnie y, numer jeden jest najciekawszy I najatrakcyjniejszy, najbardziej mnie bierze Jeśli mam podać, to będę wierny piątce w takim razie Wierny piątce? Wierny piątce, wskazałbym na piątkę do finału Czyli zrezygnowałbyś z trójki? Tak Mm -hmm. no, bo jedną myśl. Trzy głosy na trójkę Czyli na miejscu trzecim trójka Po prostu o. Mm -hmm. Mm -hmm. A ja teraz zerkam To co wy na to A propos trójki Gardiner? Nie mm -mm. To Hickox Nie To nie wiem <śmiech> Też chciałem powiedzieć Gardiner, ale nie No nie mm -hmm. Karajan nie <śmiech> Nie, dobrze To jest nagranie, które pojawi się na rynku 8 maja dopiero tak A czy że... my nie mamy go prawa znać tak. A to jest manipulacja. Sopran. Melissa Petit. Mezzo Sopran. Beth Taylor. Ten śpiewał panie Piotrze Francuz Bastien Rimondi, ale basem był już Niemiec. Znakomity Andras Wolf. Leza Flochison całość poprowadził William Christie, nagranie z marca 2025 roku z Filharmonii Paryskiej, Harmonia Mundi, rok 2026. To była nasza trójka, czyli Leza Flochison i William Christie. W finale dwie interpretacje, jedynka i piątka, Agnus Dei i Dona Nobis Pacem poproszę o nagranie numer jeden. Magnus Dei i Tona Nobis Pacem z harmonii Messe Bedur Józefa Hajdna w naszym nagraniu numer jeden i poproszę o interpretację numer 5. Taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Agnus Dei, Dona Nobis Pacem, finałowe fragmenty mszy B-dur 14. Józefa Hajdna, harmonii messe. Krzysztofie. Zacznę może o jedynki. Dobrze. E, tu to pierwsze zwróciło moją uwagę, to bardzo antyhierarchiczne pizzicato. W sensie tutaj nie było wiadomo właściwie co jest ważne, co jest nieważne. No źle czy dobrze? źle, mhm. źle, źle, źle później w tych łamanych akordach smyczki też grały trochę właściwie bez, bez wiadomego kierunku jakby w ogóle to nie było na rolce, było takie samo y, y, dla siebie jak dla mnie trochę mało orkiestry było na pierwszym planie tam mamy fajne sola fagotowe y, one nie były wyraziste tutaj jednak zdecydowanie soliści byli na pierwszym planie Świetny sopran. Generalnie cały ensemble, całkiem przyzwoite śpiewanie, spora do za swobody, ale jednak z takim szlachetnym kunsztem, więc to bardzo mi się podobało. Chór z oddali, zdecydowanie to był jednak nagraniowo zupełnie, zupełnie inny plan, przez co brzmienie było ładne, bo oczywiście to się zblendowało, ale zdecydowanie za mało tekstu i... Trochę miałem wrażenie jednak braku kształtu długich nut. Rzeczywiście one istniały jakby od początku do końca, a brakowało tam jakiegoś odpuszczenia, zrelaksowania pod koniec. Jeżeli chodzi o nagranie numer 5, znakomici soliści, bardzo pięknie frazujący. Słychać było, że wszystko co robią, to nie robią jakby w kontekście swojego pojedynczego głosu, tylko budowania całego jakby konstruktu czterogłosowego. I było trochę tak, że jak jedna osoba zaczyna robić crescendo, to następne głosy jakby odbierają. Akcja, reakcja. I to bardzo mi się podobało. Chór, świetna akcentacja, bardzo fajna hierarchia. Za każdym razem starali się podać wszystkie przecinki, wydłużone długie samogłoski, skrócone końcówki. Również jeżeli chodzi o orkiestrę, bardzo zgrabne smyczki, bardzo energetyczne, ale z dużą dozą lekkości. Bardzo fajne też proporcje, tutaj na przykład solo fagotowe, bardzo na pierwszym planie było czego posłuchać, więc bardzo mi się to na ekranie podobało. Ja, ja tylko jeszcze a propos jedynki, bo skoro brakowało Ci kształtu długich nut, to rozumiem, że y, krótkie nuty miały kształt. No one były na tyle krótkie, że same się ukształtowały. O, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Alek? Ja muszę się przyznać, że zupełnie przegapiłem antyhierarchiczność Picikata w pierwszym nagraniu. i Jakoś będę z tym żył. Natomiast. Musisz sobie dać radę z tym. Podobało mi się to, z jakim to było żarem. Z jaką werwą do przodu po prostu biegną ku niebiosom tutaj naprawdę. I to może zachwycić. Piątka też wspaniała, chociaż... Zupełnie inna, bo w jedynce mamy bardzo w stronę baroku to poprowadzone, bardzo historycznie poinformowane, a w przypadku piątki zupełnie nie. No i ten fagot był zjawiskowy, to właściwie on dzisiaj byłby gitarzystą basowym. I co na to pan Piotr? W pierwszym nagraniu soliści byli tak dobrzy, że miałem, w którymś momencie miałem takie wrażenie, no ale już tak szpanują, już miałem, od, odrzuciło mnie wręcz w którymś momencie, no, no już jak słyszę, jak jesteście dobrze, świetni, jak dobrze no też już naprawdę, niedobrze. jesteście tak bardzo dobrzy. I, i, no, pierwszy raz sopran się pokazał z takiej strony, tak jak zawsze, to była niezwykle delikatna i taka cudownie anielska, tak tutaj była wręcz liderująca temu ansamblowi. Temu ale tak miałem wrażenie, tak uśmiechałem się w którymś momencie, że ojej, och, aż, no to już wiem, że jesteście świetni i w stosunku do tego, jak wszedł chór, tak jak Krzysztof powiedział, no bardzo w tle, aż żal, aż żal, że jak, jak, jak bardzo na drugim planie postawiony był zespół wokalny, ja mam wrażenie, że solo fogatowe już to albo tak przesadzone artykulacyjnie, że zniknęło, albo po prostu sobie to było, nie wiem, Faktycznie, ja pra prawie go nie było, szkoda, bo to, to bohater części jest przecież. E, z kolei w piątce miałem taki wrażenie takiego ducha przyjaźni solistów. Spotkali się, żeby pięknie razem, razem pomuzykować, niczego e, nikomu nie udowadniając. Po prostu wiedzą, jak śpiewają bardzo dobrze i śpiewają razem e, e, piękną muzykę, więc mi tutaj wszystko pasowało. E, miałem wrażenie, że tempo tutaj trochę pod koniec było dla nich w, w Agnus Day za wolne. Jakby ta część przyspieszyła delikatnie, tak poszła z życiem, z uderzeniami serca do przodu, to może by było dla nich korzystniej. I z kolei chór tutaj na pierwszym planie, ale tutaj zemściło się to, że to nie jest duży zespół. I brakowało im mocy, brakowało im trochę wolumenu, żeby ponieść taki finał z tą, z tą siłą. Ja lubię taką nieprzesadzoną elegancję w zespołach, więc do tej pory mi to w ogóle nie, nie przeszkadzało. I precyzja, tak jak Krzysztof powiedział, takiego małego zespołu to jest bardzo satysfakcjonujące, ale miałem wrażenie, że tak. Dona Nobis, że ona jest takie, zaczyna się takim wojskowym wojskową fanfarą i tak na wojskowe czasy niesie taką przesłanie pokoju. Tutaj też by się przydało trochę więcej mocy może, więc tylko trochę mi tego zabrakło. I to już jest prawie finał naszego dzisiejszego spotkania, ale najważniejsze rozstrzygnięcie dopiero przed nami. Co robimy, to wy już wiecie, za chwilę powiecie nam, to może najpierw przyznajmy nagrodę specjalną, skoro jest to msza instrumentów dętych. Gdzie były najlepsze dęty? Ja proponuję nagrodę specjalną dla fagocisty w nagraniu numer 5. No to niech będzie jakieś rozwiązanie chociaż, ale nie odpowiedzieliście na moje pytanie. Krzysztof. W zależności od części. Nie było chyba żadnego nagrania, w którym rzeczywiście ensemble dęty by brzmieniowo zdominował całość nagrania. Albo pokazał się w sposób szczególnie wyjątkowy. Tak, wyjątkowy. wyjątkowy. Prawda, tak jak zawsze się wstrzykają jakby od harmonie, to jest właśnie o tym. Tak tutaj nie, nie miałem wrażenia, że... może to jest powtaramy. zaleta tych nagrań, że może. instrumenty dęte nie zakłóciły brzmienia całego zespołu, bo z reguły dyrygent na próbie zaczyna dęte, proszę ciszej. Więc. Znaczy rzeczywiście nie było żadnego nagrania w jakiś sposób ordynarnego, jeżeli chodzi o brzmienie orkiestry, więc ciężko tak naprawdę wyróżnić, które było najlepsze. To teraz y, pytanie najważniejsze. Zwycięzcą dzisiejszego Trybunału jest nagranie. Numer? O. Jeden. Panowie z poglądu. U mnie wyszedł remis, jeżeli chodzi o plusy i minusy. A. muszę o. się zdecydować. I, i jeden y, Piotr. Ja bym dał dwa drugie. <laughs> y, co dalej, panowie? Ja jednak chyba ze względu też na zebranie i jakość nagrania piątka. Piątka. Alek decyduje. Yy, chciałem dać dwa drugie, ale rozumiem, że się nie zgadzać. <grym> więc yy, ja kocham instrumenty dęte i skoro już przyznaliśmy, trochę jak na konkursie Chopinowskim, jak nagrody specjalne powinny iść razem z nagrodami głównymi, więc jak jest nagroda specjalna za najlepsze solo gotowe dla piątki, to niech to będzie piątka. Bardzo dziękuję. Chociaż przypominam Ci, że w ostatnim konkursie te nagrody specjalne były różnie rozłożone i zwycięzca nie otrzymał. Żadnych. Ja wiem, to była zawalowana prośba do żyli kolejnego konkursu, żeby postąpić inaczej. Dwa głosy na piątkę. Piątka dzisiaj u nas wygrywa. Przypominam, na miejscu trzecim... E William Christie i Harmonia Mundi rok 2026 na miejscu drugim jedynka jedynka czyli no Gardiner Gardiner może być ja chciałem Arnold Kurta powiedzieć, ale on wcześniej odpadł, więc. <laughs> Arnon Kurt już był, już <laughs> chyba podziękowany. To z pierwszych. <laughs> ja, ja chciałem coś miłego powiedzieć panu Piotrowi, że sopran angielski, no tak jak no i... zapisałem Wiec, sobie, prawda, dało. czyli John Lunn. Natomiast altem śpiewała Sera Mingardo. Tenor, to na pewno jest Gardiner. Topi lech typu Bass Brindley Sherratt, Monteverdi Choir, English Baroque soloist. Całość poprowadził John Elliott Gardiner. Nagranie z listopada 2001 roku, Watford Phillips, rok 2002. Czyli Gardiner ukrywał się pod e, jedynką, który zarejestrował no, w bardzo piękne interpretacje myszy Haydna. I piątka. Piątka, czyli zwycięzcy dzisiejszego Trybunału. Ja tylko jeden strzał mogę zaproponować, Bardzo to proszę. jest Jane Clover, z London Mozart Players. Nie. nie, ja na pewno znam kolor głosu sopranistki, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto to jest. Ja się już nastrzelałem dzisiaj, poddaję się. Mhm. No to, to, to może strzelić się bas, ale dobrze, jeśli chodzi o sopranistkę, znasz ją doskonale. Chociaż, to jest ciekawa sytuacja, bo to chyba jest jedyne jej nagranie, gdzie została zapisana jako Sandra Pio. No, ale jest no, to Sendrimbio. Mm -hmm. Monika Grob, Mecosopran. Tenorem śpiewał. Podobał wam się tenor? Bo no, to okej. Okej, okay. okay, okay. prawda? To okej. Okay. To Christoph Pregardien. Y, basem śpiewał, y, panie Piotrze, Harry van der Kamp. Mm -hmm. Zna pan, prawda? Tak. Chór kameralny w Namur. La Bound, całość poprowadził Sigiswald Kejken, nagranie z września 1994 roku z Gandawy, Deutsche Harmonia Mundi, BMG, rok 1996. To była nasza piątka. Taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania, czyli co, jeżeli kochają Państwo msze Mozarta, to kolejnym krokiem są msze Haydna, w ogóle Haydn to jest kawał dobrego kompozytora i myślę, że ale co zrobić, żeby więc były wykonywane częściej i słuchane, przez nas. Chętnie, bo ja bym śpiewać Haydna. Rafał jest moją dużą obsadę. Krzysztofie, kiedy po raz ostatni wykonywaliście utwory wokalne Haydna? Jakie? Było Wtory? chyba stworzenie świata ostatnio, hmm? wydaje mi się, w grudniu. No to czas sięgnąć po mszę też. Z wielką chęcią. Mhm. Bardzo wam dziękuję. Taki jest dzisiejszy werdykt. Tych nagrań jest trochę i od pewnego czasu jest ich coraz więcej. Czyli powiedzmy tak od 30 lat myślę, że nurt nagrań historycznie poinformowanych pomógł bardzo muzyce Józefa Haydna i także przypomniał te utwory, które kiedyś były bardzo rzadko nagrywane chociażby przez Bernsteina i innych, no ale to jest dyskografia zupełnie nieporównywalna z tym, co można odnaleźć w dyskografii utworów wokalno-instrumentalnych Mozarta. Krzysztof Garska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Aleksander Laskowski. Dziękuję bardzo. Jot Pieron. Ślicznie, dziękuję. I Jacek Hawryluk, to był płytowy Trybunał Dwójki.